I play play game. Wszystko co my jest strasznie i tajemnicze. Książki, filmy, gry i klasyka i nowość, il i, i gniot. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 20 września 2025 roku. Słuchacie właśnie 569 nawzanego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami dwóch z trzech twórców Akt Grozy, podcastu fakt checkingowego którego pierwszy sezon poświęcony był w całości twórczości Eda i Lorraine, Warrenów twórczości, właściwie działalności. Jest ze mną Michał Dżery -Rakowicz. witam Cię. Cześć Szymas, witam wszystkich. A ja to Szymon Szymas-Cieśliński. Miała być z nami jeszcze jedna istota demoniczna, niejaki Mando, ale niestety życie go wyegzorcyzmowało, przy czym oczywiście czujemy w studiu jego obecność. <grych> I tak, witam was serdecznie i zapraszam na omówienie najnowszej odsłony Uniwersum Obecności, czyli filmu Obecność 4. Ostatnie namaszczenie z 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami sprzed dwóch tygodni wybraliśmy się całą ekipą do kina w tygodniu premiery. Czym przyczyniamy się do globalnego sukcesu tego filmu, a rzeczywiście o sukcesie można mówić. Historia pisze się na naszych oczach, można powiedzieć. Otóż Variety podało, że czwarta obecność zaliczyła najlepszy weekend otwarcia. W historii horroru i ze swoimi 194 milionami dolarów przebiła nawet wynik ekranizacji to Stephena Kinga, która dotychczas była na pierwszym miejscu i jest to rekord wszechczasów po prostu. Ponadto doszedł jeszcze rekord premiery w międzynarodowym box office. I trzecie miejsce, jeżeli chodzi o rynek amerykański, Weekend Otwarcia Horrorów w USA. Pierwsze dwa miejsca to właśnie to z 2017 i dwa lata późniejsze to rozdział drugi. Więc obecność czwarta wzięła kina szturmem i co ciekawe w rankingu najlepiej zarabiających horrorów w historii kina czwarta obecność jest już niby na dziewiątym miejscu ze wszystkich horrorów wszechczasów. Wyprzedziła jedynkę i dwójkę, nie wyprzedziła jeszcze zakonnicy, co jest dla mnie ewenementem, że zakonnica w ogóle tak się sprzedała. I co ciekawe w top 30 czasów są też niby grzesznicy oszukać przeznaczenie więzy krwi czy zniknięcia. I nie wiem jak ty, Jerry, ale mnie to zaskoczyło, bo zawsze myślałem, że na takich listach są raczej yy, klasyki, nie? Filmy, które już miały reedycję, potem wracały do kin plus... Czy Wiesz, pytanie, jak oni to liczą, bo jeżeli to jest liczone po prostu w jakimś tam przychodzie na dany moment, no to pytanie, czy to nie jest tak, że jeżeli byśmy policzyli obecną wartość, nie wiem, dolara w latach tam 70. czy 80., to by to mogło wyglądać inaczej, bo ja czasem takie rankingi widzę, nie? że jeżeli coś tam się porównuje na przestrzeni lat, no to, to się stara wartość pieniądza w czasie jakoś uwzględnić, ale nie bawiąc się w takie tutaj dywagacje, to na pewno jest interesujące, ale to wydaje mi się, że to też jest pokłosie tego, że no horror w kinie jest obecnie popularny, a ten rok na przykład to w ogóle mam wrażenie, że on nie tylko obfituje właśnie w interesujące horrory, tylko też takie powiedziałbym może nawet nie tyle popularne, co na tyle głośne, że są w stanie właśnie przyciągnąć widza i to także tego niedzielnego widza do kina, bo wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że tutaj na tej liście wymieniłeś grześników czy zniknięcia, bo wydaje mi się, że to są właśnie takie filmy, które niekoniecznie są tylko i wyłącznie dla takich, wiesz, hardkorowych fanów grozy. Zresztą poniekąd ta obecność cztery by mi się w to wpisywała też. Jakże sagam, mm -hmm czwórki jest Michael Chavez, który oczywiście wyreżyserował także poprzednią część oraz drugą zakonnicę i topielisko, klątwę La Jorony, zaś scenariusz, znaczy może inaczej, story stworzyli James One i David Leslie Johnson McGoldrick, a następnie ten ostatni wraz z Janem Goldbergiem i Richardem Nyingiem stworzyli scenariusz. No i to też jest ekipa, która pracowała, no część z nich pracowała przy Zakonnicy 2, część przy obecnościach, więc to są wszystko osoby jakoś tam z tym uniwersum związane. I muszę przyznać, że Chavez mnie trochę martwił, no bo ja wracałem kilkukrotnie, o tym też mówiłem, do obecności trzeciej. Właśnie przy, w kontekście naszych akt grozy, potem też wystąpień na konwentach. Rok temu, gdy opowiadaliśmy o demonach, w potworach w uniwersum obecności, no to tam też musiałem sobie ten film znowu trochę odświeżyć. I przy tych powrotach ja się bawiłem całkiem nieźle, bo ta nasza recenzja w Nekro tak na świeżo była chyba w miarę chłodna. Znaczy chłodna no, to nie był zły film, no, ale odstawał mocno od jedynki i dwójki. Te powroty dla mnie zaś były całkiem udane, no ale druga zakonnica była dla mnie naprawdę potężnym zawodem, <śmiech> dlatego no, zastanawiałem jak to będzie z tą obecnością, zwłaszcza że miał być ten wielki finał, do czego pewnie też zaraz wrócimy, ale właśnie obawy miałem, tak chciałem to zobaczyć w kinie, ale obawy były. to, i ja trochę się biłem z myślami czy w ogóle iść na tę czwórkę do kina. Tutaj Chavez to był tylko jeden z elementów, które stawiały dla mnie ten film pod znakiem zapytania, no bo też umówmy się, te ostatnie lata takie ogólnie dyskusyjne, nie? no bo ta trójka, ona, tak jak mówisz, ona nie była złym filmem, ale no trochę odstawała jednak od tego, to, co było wcześniej. Zakonnica 2, której ja nawet nie nadrobiłem, bo pomimo popularności, no... Umówmy się recenzji miała beznadziejne do tego wiesz te perypetie jest serialem, który miał być, już w sumie mi się wydawało, że on był nawet oficjalnie zapowiedziany, teraz w sumie temat jakoś tam zdechł. I właśnie to nie wszystko... wiem, on w jakiejś reklamówce się nie pojawił od Maxa, nie? Ch HBO, czy jak to się tam wtedy nazywało. Mhm. No tak mi się właśnie wydaje, że, że tak było i to mi pokazywało, że wiesz, nie do końca dobrze się dzieje chyba no, ogólnie w Warnerze w ostatnich latach, a pewnie się to trochę przekłada na to co się dzieje w uniwersum obecności plus wiesz, sama sprawa no, my żeśmy się z tego śmiali już kilka lat temu że w zasadzie z tych głośnych spraw Warrenów no to zostały Smarlowie i Snedekerowie no a to też tak jak wielokrotnie o tym i w rozmowach prywatnych i publicznie mówiliśmy, no te sprawy na tle tych wcześniejszych one są trudne filmowo, ja bym powiedział. No Co zresztą też te adaptacje, czy przenie próby przeniesienia tych spraw na ekran kinowy zdawały się potwierdzać. No więc mm -hmm. no, no, to, to wszystko dawało mi taki obraz, że wiesz, no, nie do końca y, jakoś byłem przekonany, ale później suma summarum, kiedy oni weszli w tę narrację, że to jest właśnie ten wielki finał, to przyznam się szczerze, że trochę mnie to złapało. Że jednak wiesz, no, byłem na wszystkich ty, tych um, głównych obecnościach w kinie i chciałbym zobaczyć mimo wszystko domknięcie pewnej ery. No bo to też o tym sobie zaraz pogadamy to na pewno jest jednak domknięcie jakiejś tam kolejnej horrorowej ery, bo nawet jeżeli my do Warrenów w ten czy w inny sposób wrócimy, nie wiem, to czy to przez serial, czy, nie, czy przez czuję. jakieś inne rzeczy, to, to właśnie no, to jest melodia przyszłości. Nie? Mhm. Tutaj tylko doprecyzuję, dlaczego Smaglowie i Snedakerowie są trudnymi filmowo sprawami, no to przede wszystkim przez kwestie przemocy seksualnej, tak? demonicznych gwałtów, które się pojawiają w obu tych sprawach no i jeżeli chodzi o snadakarów to ta sprawa stoi de facto czymś takim, to jest główny wątek tam, więc średnio się nadaje na taką bezpośrednią adaptację to, co Warrenowie w swoich aktach na temat tej sprawy pozostawili. Ale dobra, no, przejdźmy do tego filmu konkretnie. Te ogólne opisy takie od dystrybutorów, no to głoszą coś na zasadzie, że najbardziej znani na świecie badacze zjawisk nadprzyrodzonych Ed i Lorraine Warren podejmują się rozwiązania swojej ostatniej najbardziej przerażającej sprawy. Ostatniej sprawy, która zmieniła ich życie raz na zawsze. Każda sprawa zmienia ich życie raz na zawsze, mam wrażenie w tych opisach. Ale już tak przechodząc do konkretów, dostajemy film, jak już zauważyliśmy, oparty na sprawie rodziny Smarlów i trafiamy w związku z tym m.in. na Chase Street w West Pitson w stanie Pensylwania, gdzie mieszka ta rodzina, rodzina Smarlów, którą pewnego dnia po zakupie tutaj w fabule tego filmu Starego Lustra zaczynają nękać nadprzyrodzone byty. Ale równocześnie oczywiście obserwujemy działalność Eda i Lorraine Warrenów którzy w świecie przedstawionym niemalże całkowicie porzucili akcję w terenie. Jak pamiętacie z trzeciej obecności na rozkaz diabła serce Eda no nie było tam w najlepszej kondycji i teraz też w związku z tym między innymi nasza para skupia się raczej na życiu rodzinnym, przeszli na taką powiedzmy emeryturę tak demonologiczną, w wolnych chwilach kontynuują działalność dydaktyczną, to jest wykłady gościnne, no ale tak naprawdę demonologia jest teraz jedynie jakąś tam malutką gałązką ich życia, a nie chlebem powszednim. No i warto zaznaczyć, że w tym filmie istotną rolę odgrywają także Judy Warren, czyli córka. Oraz Tony Spera, czyli jej chłopak, tutaj partner, potencjalny narzeczony i potencjalny przyszły zięć Warrenów. I to są też postacie oparte na realnych osobach, tak? Tony Spera żyje, istnieje. Jeżeli słuchaliście akt grozy, no to wielokrotnie tam o nim wspominaliśmy, no i Judy także. Tak, no i tutaj Ty wspomniałeś o tym lustrze. To też jest istotne, że tak jak we wszystkich obecnościach do tej pory. Mamy takie wprowadzenie do filmu, które w ten czy w inny sposób będzie się łączyło ze sprawą, ale z drugiej strony no nie jest takim jej, można powiedzieć, bezpośrednim początkiem. No i tutaj zostajemy przeniesieni w przeszłość do pierwszej dla odmiany, czy jednej z pierwszych spraw warrenów, bo to chyba nie jest pierwsza. No jednej z pierwszych, nie, pierwsza tam nie mówił, zna, że ale są... no, wczesna działalność, tak? Tak, no. wczesna, wczesna działalność warrenów, kiedy oni jako młode małżeństwo, Lorraine jest wtedy niejako na ostatnich nogach w ciąży właśnie z Judy, zjawiają się w pewnym sklepie, gdzie Młoda sprzedawczyni wspomina o tym, że właśnie jakieś niepokojące rzeczy dzieją się w jej sklepie z antykami, no i tam pierwszy raz pojawia się to lustro i tam dochodzi do dramatycznych wydarzeń, które kończą się z jednej strony tym, że Warrenowie muszą się stamtąd ewakuować, no bo Lorraine zaczyna rodzić, a z drugiej strony no można powiedzieć, że ta sprawa staje się takim, taką skazą na te ich działalności, no bo oni de facto jej nie rozwiązali, nie zakończyli, nie pomogli tej, tej dziewczynie właśnie z tymże demonicznym lustrem. Tak i to jest o tyle też ciekawe, że mamy tutaj innych aktorów. W młodą Lorraine wciela się Madison Lawlor, a w młodego Eda Orion Smith i i yy, oni myślę wyglądają w, w, w miarę, nie? W sensie można uwierzyć, że to są młodzi Wogenowie, ale w pierwszej chwili miałem trochę dysonans poznawczy, co się tutaj dzieje, tak? Gdzie ja jestem, co się wydarzyło. Yy, ale i wiesz, tak. to ja akurat mhm. wpadając Ci w słowo, chciałem to bardzo pochwalić, bo. Ja w ogóle jestem fanem podejścia takiego, że nie robimy tego jakiegoś komputerowego odmładzania czy jakichś takich zabaw make-upem, czy nie, nie udajemy, że aktorzy, którzy są starsi są nagle młodsi, tylko lubię takie zabawy i to był dla mnie fajny patent, że oni tutaj zdecydowali się na to, że właśnie młodych Warrenów będzie grała para aktorska, po prostu odpowiednio młodsza, gdzieś tam na nich wystylizowana. Tak jak mówisz, to, to w pierwszej chwili to może trochę widza uderzyć po oczach, nie? Co, co jest grane, ale naprawdę podobała mi się ta pierwsza scena pod tym kątem właśnie, jak to zostało poprowadzone. Mm -hmm. Znaczy nie, to jest wykonane nieźle, tylko... Jako, że to jest ten wielki finał, nie? to ja od razu miałem z tyłu głowy tę myśl, czy oni nie mają podpisanego kontraktu na pięć filmów i trzy seriale i właśnie jeżeli Farmiga i Wilson odejdą, no to ta para będzie tam grała w jakichś prequelach. Nie, czy to prędzej Tony Spera presents będzie, ale to też wrócimy do tego na tak, koniec. Tak, tak. No tak, no to mamy właśnie tę scenę otwarcia i potem tę akcję, równoległą e, wydarzenia w West Pitson i wydarzenia w domu rodzinnym Warrenów. I może zacznijmy od e, tego, że ten film głównie opowiada o Warrenach. Mamy niby sprawę uh -huh. Smarlow tak. i ona zajmuje ileś tam czasu ekranowego. Pewnie całkiem sporo, jakby to zmierzyć, ale ja mam wrażenie, że to jednak Warrenowie grają pierwsze skrzypce tak totalnie. I to jest właśnie odwrócenie trochę tego, co mieliśmy w pierwszych dwóch filmach, bo już ten trzeci też jako, że tam nie było rodziny, tak, jako tak, Znaczy tak. w sumie była rodzina, ale ona też tam była rozbita na mniejsze jednostki, to też było skomplikowane mocno. Tam już też mocno stawialiśmy na Warrenów, tak tutaj to poszło jeszcze o krok dalej, bo w tych pierwszych filmach raczej śledziliśmy losy rodziny i do tej rodziny przyjeżdżało nasze małżeństwo i ono oczywiście było mocno też jakoś zaangażowane w tę sprawę potem osobiście, bo te demony ścigały też właśnie bliskich, Eda i Lorraine na przykład. Trafialiśmy też do ich domu, to tam było, ale mimo wszystko te rodziny były istotne. Tak tutaj mam wrażenie, że skupiamy się nie na rodzinie smaglów a na naszych demonologach. I oni oczywiście są tym idealnym małżeństwem, idealną rodziną, idealnymi sąsiadami, idealnymi ludźmi. No i nie da się im nie kibicować. tak? Chcemy, Życzymy, żeby im się wiodło gdzieś tam jak najlepiej. Momenty, gdy coś idzie źle, gdy komuś dzieje się krzywda, mnie osobiście całkiem ruszały. Dostajemy trochę więcej historii tej naszej córki Judy oraz jej tego potencjalnego przyszłego partnera Tonego, który, no Judy Wiadomo, no jest ukochaną córeczką Lorraine, Eda też, no ale tutaj ta relacja z matką jest bardzo fajnie pokazana. Tony zaś trochę przychodzi z zewnątrz. My od razu, znaczy, no ty też na pewno, nie, Gdy go zobaczyliśmy, to w głowie się zapaliła lampka wspomnienia z pracy no, nad aktami, to prawda, prawda. ale jak ktoś no nie siedział tak głęboko w życiorysach Warrenów, nie czytał ich wszystkich książek i nie robił tego fact-checkingu jak my, no to pewnie się zastanawiał, nie? Kim ty jesteś, typie, nie? Skąd on się wziął? Czemu to imię i nazwisko tak pada kilkukrotnie? Czemu to nie jest po prostu Tony, nie? Tylko powtarzają też, że to jest Tony Spera. No to właśnie to jest znowu taka realna postać, ale w filmie też totalnie wybielona. Tak wykreowany jest na krystalicznego właśnie potencjalnego kandydata na męża. Dostaje backstory, które też stawia go w pozytywnym świetle. I to mi się bardzo podobało. To naprawdę od strony filmowej na mnie działa. Buduje tę właśnie nić porozumienia z bohaterami, tę więź. Tylko, że to do mnie dotarło dopiero tak naprawdę wczoraj, dzisiaj, gdy trochę usiadłem do notatek. Na skutek tego ja mam trochę gdzieś rodzinę smagów. <grywka> tak naprawdę w tych poprzednich filmach bardziej właśnie kibicowałem, współczułem też tym rodzinom. Nie? Widzieliśmy nie wiem, w dwójce Rodzinę Hodgsonów, która była taka no właśnie, tę samotną matkę, nie? która walczy w ogóle z rzeczywistością, żeby dać przyszłość swoim dzieciom i jeszcze potem wkraczają w, to, w te wszystkie istoty nadprzyrodzone, więc po prostu tam się serce gwało. A tutaj, gdy krzywda dzieje się czy starszym, czy młodszym, to znaczy jakieś minimalne emocje to budziło, ale mam wrażenie właśnie, że My słabo poznajemy tutaj tych bohaterów. Ja nie czułem za bardzo tego ich dramatu. Miałem, mam taką myśl, że więcej czasu poświęcamy na ping-ponga, na gilu Warrenów z okazji urodzin Eda, niż na właśnie poznanie poszczególnych członków tutaj rodzinki. Zgadzam się o tyle, że w ogóle tak. Od, od, od cofnę się trochę. Wydaje mi się, że trzeba by było zacząć trochę od tego, że to, co ty mówisz to może w ogóle wpływać na odbiór tego filmu i nawet do kogo ten film jest skierowany. Bo ja mam wrażenie, że dokładnie ten kasus, czyli że my spędzamy z Warrenami dużo więcej czasu niż ze Smarlami, to jak cała ta historia jest poprowadzona, ile czasu te zajmują wątki stricte obyczajowe, ja bym powiedział, to powoduje, że ten film moim zdaniem się będzie dużo lepiej sprawdzał jako taka czwórka czwórka, taki odcinek serialu, to wielkie domknięcie niż autonomiczny film, autonomiczny horror, jakim no do tej pory mam wrażenie, że wszystkie, nawet ta trójka obecności były. W tym sensie, że wiesz, no, jeżeli sięgało się po dwójkę czy trójkę, to tam czuć było w tych filmach, że mamy te zaszłości różnego rodzaju. Nie, tam, nie wiem, powracające wątki, tam Annabel na przykład, czy Walaka, mm, czy, czy jakieś tam inne tego rodzaju kwestie, które przechodziły z filmu na film. To wszystko oczywiście miało znaczenie, natomiast tutaj no to po prostu jest film domykający opowieść Warrenów na pierwszym miejscu, a sprawa smarlów jest na drugim miejscu. I tak troszeczkę, żeby to rozebrać jeszcze, co, co mi się tutaj podoba, co nie. To z jednej strony ilość tych wątków obyczajowych może być lekko przytłaczająca dla wielu. Ja przyznam się, że mnie zdziwiła ilość ludzi na tym filmie, bo byłem w Heliosie, co prawda to był ten ich tani wtorek, ale byłem w największej takiej ich ogromnej sali. Sala była pełniutka, ale właśnie gdzieś po 45 minutach dwóch gości wyszło i już nie wróciło. I ja domniemuję, że to było związane właśnie z tym, ile mamy tutaj tych wątków obyczajowych, które są rozpisywane dobrze. Te relacje są pisane naprawdę dosyć umiejętnie. Podobał mi się ten humor i ten zgryźliwy Ed, który tak na tego Tonego patrzy na zasadzie gościu, Wiesz, że to jest moja córeczka, i zrobisz jej krzywdę, to po prostu naśle na ciebie zaraz tutaj różne rzeczy z muzeum, nie to, tak i to, to jest takie z tak jest. Tak, wujzkowany humor. Ale tak, tak, tak, ale, ale to jakoś tam do mnie przemawiało. Podobało mi się to, jak uorenowie są pokazani jako postacie schyłkowe. Tam bardzo dobrze wypada pod tym kątem, na przykład ten wykład, gdzie tam nie dość, że nagle się okazuje, że na sali jest pięć osób, to jeszcze z tego większe z nich się nabija po prostu na zasadzie tam e, nawiązań do łowców duchów filmowych albo jakichś innych tego rodzaju kwestii, więc, więc to jest fajne, bo, bo to też pokazuje tę zmieniającą się rzeczywistość, m, że to nie jest po prostu też taki, szał, taki sam szał na Warrenów i demonologię, jak nie wiem, na etapie chociażby dwójki m, widzieliśmy. I to jest jeden aspekt. I to jest, to jest naprawdę y, fajnie pisane. Co do Smarlów? Y, z jednej strony ja Ci powiem, że zaskoczyło mnie, jak ta sprawa jest też dosyć dobrze wykrojona. No bo ja powiedziałem na początku, że ona jest mało filmowa i ja to podtrzymuję. No, z jednej strony to tam poza stukaniem i pukaniem i nie wiem, rzucaniem psa na ścianę to jest bardzo niewiele. Z drugiej strony mamy właśnie tę sugestię czy tam te kwestie jakichś napastowań seksualnych przez demony i tak dalej, więc no, to nie wiedziałem, tak, tak, jak tak, oni to pogodzą. Ale to, to jest pogodzą, coś, co my raczej, a, mówi, a mówisz o to w teorii, tak. No to w teorii tak, tak, w teori, w teori, tam jest tak? kilka tych charakterystycznych elementów typu, że jednym z ważnych wydarzeń, kiedy właśnie doszło do jakichś nadprzychodzonych zjawisk, no to było bierzmowanie, tak, córki. No i to wykorzystano. Nie jest ta akcja właśnie z tym psem. Jest ten wątek demona, który przychodzi też do męża w nocy. Żony, która słyszy odgłosy i tak dalej. Ja początkowo, przez to, że mamy dodany ten wątek lustra, nie? i że wykrojono całkowicie właśnie wątki przemocy seksualnej, to tak sobie myślałem, że w sumie to wzięto, liźnięto tę sprawę, nie? że wzięto tam dwa fajne elementy, które tam wpadły w oko, w ucho scenarzystom, a resztę pominięto, ale jak potem wróciłem do naszych notatek, to zacząłem widzieć, że jednak troszkę takich dosłownych cytatów jest i to znowu w taki fajny sposób zrobiono, jak to, jak to właśnie czyni to uniwersum, że oni nie, nie, nie, nie robią fabuły z dokumentu, tak? nie próbują właśnie być wierni sprawie, tylko oni jak gdyby robią fact-checking, jak my w sensie czytają te źródła najprawdopodobniej książki Warrenów, głębiej nie wiem, czy wchodzą, czy nie. Stwierdzają, to jest spoko, to jest spoko, to jest spoko, to jest bardzo filmowe, a to możemy trochę powiązać z czymś tam i lepią właśnie z tego tę swoją fabułę i moim zdaniem to jest dobry sposób działania. Tak, dobry módl z tak, operandy Tak, tak, tak. Nie, i, I to chciałem właśnie podkreślić, że wiesz, że ta sprawa tutaj filmowo też się broni. Ta rodzinka jest, nie były przedstawiona dosyć skrótowo, ale my widzimy, że to jest właśnie taka no, katolicka, wielopokoleniowa, no bo tam mamy też tych dziadków, mhm. rodzina, mamy te ich związki z kościołem, to, to bierzmowanie. To było fajne. Pomimo tego, że to było strasznie skrótowe, to też podobała mi się ta przebieżka, Taka po tej sprawie, nie? że oni tam czekają na ten egzorcyzm, że tam się pojawia ten wątek, że Kościół i parafia nie wyrażają zgody. czy znaczy, może oni wytłumaczmy idą w końcu że do mediów. Właśnie to tak ta rodzina niby zgłosiła się do mediów, dlatego że nikt się nie chciał zająć ich sprawą i też Kościół trochę zwlekał. tak? Więc oni się odezwali do mediów, a potem niby tego żałowali, no bo media im się zwaliły na głowę, a pomoc niby nie przyszła. I my tutaj mamy taką. Taki montaż właśnie, jak ta telewizja ich zalewa nie? dziennikarzami i jak tam przez moment robi się gorąco wokół domu i w, też w dialogach słyszymy, że no, oni zgłosili sprawę, ale no, Kościół musi to zbadać, muszą tam kogoś wysłać, muszą to przesłać gdzieś dalej, ktoś musi wyrazić zgodę. Mamy też księdza jednego, który tam się tym trochę zajmuje, więc to, to jest właśnie to, co wykorzystano i to też działa jakoś tam w filmie, nie? Tak, tak, tak. I właśnie to, to stricte filmowo to mi się podobało, że wiesz, nie rozbijamy i tak już tego długiego filmu na jeszcze jakieś długie sekwencje na zasadzie, nie wiem, że tam właśnie byśmy dostali jakiegoś księdza, który coś by tam badał, jakieś stukanie i tak dalej, tylko to jest taki szybki montaż po prostu różnych scen z jednej strony z dziennikarzami, z drugiej strony z tym umęczeniem rodziny, no bo tam, wiesz, te, te wątki, jak oni tam gdzieś muszą uciekać poza dom, do jakiegoś motelu, a tu bieda, tutaj się coś znowu w tej chacie dzieje, ta sytuacja eskaluje. To naprawdę mi się podobało i tak naprawdę kiedy te sprawy się łączą, czyli ten wątek Warrenów i wątek Smarlów, to też jest dosyć kompetentnie zrobione. I, i wiesz, no, mamy to połączenie, przy czym tylko to jest nawet z wycinanka, no, nie? No bo na przykład no właśnie, nie ma właśnie, tego to... wątku medium w ogóle. To to jak oni przybywają, to jest zupełnie inaczej zrobione. Nawet jeżeli chodzi o książki Eda i Lorraine, to, to się w ogóle z tym nie pokrywa, nie? To jak wyglądała sama ich wizyta u godziny? Tak, tak, no to, to wygląda zupełnie inaczej. To znów, jak oni się pojawiają, no to tam są takie okruszki, nie? Jak tam na przykład to, że mamy te trzy duchy w domu yy, i jakąś tam obecność demoniczną, no to to jest też coś, co w książce możecie znaleźć, ale to jest jakby w tej chwili nieistotne ja bym powiedział dla, dla całej sprawy możemy was do akt grozy odesłać, mhm. bo wydaje mi się, że wiesz, to się sprawnie łączy natomiast ja mam z tym problem trochę taki, że to, to co ty powiedziałeś, że trochę Smerlowie mogą nas nie obchodzić i też nawet kiedy się łączy, już łączą się te wątki Warrenów z wątkiem Smarlów, to po pierwsze to następuje mam wrażenie dosyć późno a po drugie, przez to, że no, w grze jest cały czas to lustro, które już wiemy z otwarcia, tak naprawdę jest bezpośrednio związane z Warrenami, to tam nawet w którymś momencie wydaje mi się pada w dialogach coś takiego, że znalazło nas. Że wiesz, że w tym momencie uh -huh. to jest trochę tak, że ci smarlowie, no okej, okay, oni tam są i doświadczają tego wszystkiego, ale tak naprawdę, że to też jest trochę o warenach. nie? I, I to jest coś, co może być trochę dyskusyjne. Ale totalnie, to, to tak, tak, tak. Ja, ja się z tym w pełni zgadzam. Okazuje się, że tu w ogóle o smarów nie chodzi na tym bytom nadprzechodzonym, co jest w sumie, no, zabawne, jak tak teraz o tym myślę. Tak. No. no dobra, ale mimo tego, że stawiamy tutaj mocno też na te wątki obyczajowe, no to to jest obecność, tak? Tutaj musi być horror. No i jeżeli chodzi o grozę, to moją taką pierwszą myślą po seansie było to, że z jednej strony chyba jest go trochę mniej. Chociaż jak potem sobie zacząłem wypisywać sceny, które gdzieś tam były straszakami, to trochę ich tam wypisałem, więc nie wiem w sumie, czy było ich mniej, czy po prostu przez to, że film jest dłuższy i te akcenty są inaczej porozkładane, ja to inaczej odbieram. Ale też mam wrażenie, że jest bardziej trochę tak fizycznie, więcej trochę krwi jest w tym filmie niż w innych obecnościach i jest mniej takiego bardzo tradycyjnego nawiedzenia. Oczywiście pojawia się wątek jakiegoś, nie wiem, unoszących się przedmiotów, tak, stukania, cieni yy, czy czegoś takiego, ale tego jest nie. Jak mam unoszące się przedmioty, no to to już są takie unoszące się yy, z hukiem, nie, z pajarwerkami, jak ta lalka, która była w trailerach. To, to nie są po prostu obrazki spadające ze ścian, tylko już idziemy o krok dalej. Yy, jak mamy jakieś zjawy, no to one też są yy, jednak robiące wrażenie, gdy już się tam pojawią jakiś kontur i potem trochę więcej szczegółów. I też, ja się trochę tego bałem, czy Chavez nie pójdzie za bardzo właśnie w takie sceny, które mają nam zapaść w pamięć, mają być wiesz, tymi takimi momentami, uh -huh, tak, gdzie tak, nam tak, szczęka opadnie na podłogę, no bo w zakonnicy no to on popłynął, w drugiej zakonnicy naprawdę, zakonnica zamienia się w Iron Mana i lata pod sufitem, nie? No to, to, to był dramat dla mnie od strony horrorowej, a tutaj moim zdaniem Momentami płynie, ale płynie w fajny sposób, taki sposób, kiedy ja daję okejkę. Chyba moją, jedną z ulubionych scen będzie scena w pewnej przymierzalni, przebieralni, przymierzalni. Jak się zastanowimy, dlaczego to pomieszczenie, bo to jest pomieszczenie z lustrami, gdzie te lustra odbijają siebie nawzajem. To nie ma żadnego sensu, w sensie po co ktokolwiek miałby taką przymierzalnię Przebiegalnie nie budować. Sensu to nie ma, ale ledwo tam weszliśmy. Ja sobie pomyślałem, nope. Ja już wiem, że tu się będą działy rzeczy i działy się rzeczy. I choreografowo to jest doskonałe. W sensie, naprawdę miałem banana na twarzy, ale jednocześnie siedziałem na krawędzi fotela. Krzyknęło mi się tam też w którymś momencie. Więc od tej strony a ja to też mimo wszystko doceniam. Yy, znaczy powiem ci tak, że horrorowo mi się wydaje, że może się wydawać na pierwszy rzut oka, tak powiedziałem, masło maślane, przepraszam, że tych scen horrorowych jest mało, dlatego że no, ten film jest długi, przy czym to tak dla śmiechostek, jak pewne rzeczy są relatywne, to ja sobie sprawdziłem i my cały czas wracamy do tego, że on jest długi i pewnie może nawet trochę za długi, a on trwa tyle samo, co obecność dwa. Tak, Więc, ja? <taki> tak bo obydwa filmy mają po 130, tam czwórka, konkretnie chyba 135 minut, czyli minutę dosłownie więcej niż dwójka. No i jakby tak to porównać, no to dwójka na pewno była dużo bardziej intensywnym filmem, Aha. ale to jest też kwestia tego rozłożenia, właśnie akcentów, nie? Czy tego, że tutaj mamy dużo więcej tej obyczajówki, no ale ten horror jest i ja... Jestem w stanie się tutaj z tobą zgodzić, że on po pierwsze jest troszeczkę inny, bo z jednej strony mamy różne takie typowo obecnościowe motywy, nie wiem, w szczególności Lorraine w piwnicy na przykład, to, to <śmiech> dla mnie to była taka klasyka i Bingo scena, tak, mhm. tak, tak, obecnościowe bingo i mam wrażenie, że to już widzieliśmy wielokrotnie. W każdej coś chyba. takiego mhm. w tych filmach, a dosłownie chyba w każdej, więc, więc to jest jeden z takich elementów chociażby, czy nie wiem, zabawka, która też już się pojawiała z racji na to, że przecież zawsze w tych rodzinach są dzieci, no to tam często były jakieś takie motywy z lalkami, czy z zabawkami, więc to, to też jest taka obecnościowa klasyka. Albo, że ale, coś, coś czymś, albo kimś miota, nie? Tak właśnie jak tak. E, szmatką po prostu rzuca, czy wyciąga z łóżka, czy coś, no to takie rzeczy nam się z tym kojarzą, e, ale z drugiej strony, fajnie, że to jest, no bo to jest, jakby nie patrzeć, element franczyzy. Ta to może bawić, nie? Bo to już się staje memem wręcz w środowisku horrorowym. Ale z drugiej strony, kurde, no to, to, to tak trochę jak game over w pile, nie? No, w sensie, to, to jest jakiś taki stały element i nawet jeżeli to balansuje na granicy autoparodii, no to ja to doceniam, bo wręcz trochę tego oczekuję, nie? To jest coś takiego immanentnie związanego po prostu z tą franczyzą. Tak, tak, a tutaj do tego właśnie są sceny, które potrafią zrobić dobre wrażenie, no bo na przykład ta sekwencja w tej przymierzalni, ona jest bardzo fajna. Podobała mi się scena z, ze zlewem, jak mhm. Lorraine zmywa naczynia i ona jest właśnie taka bardziej fizyczna, trochę jak z innego filmu, ja bym powiedział nawet, ale, ale ona jest naprawdę tutaj udana. Ja to się e na sekundkę. Mhm. Mamy scenę ze zlewem, który ma tę taką rozdrabniarkę. Jezu, w każdym amerykańskim filmie, w którym jest scena ze zlewem z rozdrabniarką, to ja autentycznie się łapę za dłonie, nie? Ja zaczynam gdzieś tam je przykładać do klatki piersiowej, bo już mam z tyłu głowy najgorsze. I fajnie, że obecność też trochę z tym pogrywa, no ale oczywiście stara się dodać coś od siebie i moim zdaniem to wychodzi. No ja się zgadzam właśnie, że, że to się tutaj to się udało, to jest tutaj naprawdę zmyślne i fajne i wiesz, takich nawet drobniejszych scen, które są spoko, tu jest więcej, nie, bo na przykład, nie wiem, podobała mi się scena z lustrem na poddaszu, już bliżej finału, która jest taka, powiedziałbym, bardzo efekciarska, ale ona jest też całkiem nieźle rozpisana i, mhm. i to dobrze wygląda i wizualnie i jest pomysłowo rozegrane na takich prostych patentach, że nie wiem, że ten, ta podłoga jest taka niestabilna, więc, więc to fajnie daje dodatkowy taki czynnik napięcia czy budowania napięcia w tej scenie, więc horrorowo to jest spoko, tutaj mam wrażenie, że może nie będzie zbyt wielu takich scen, które właśnie jakoś sobie na długo zapamiętamy, ale wiesz to jest z jednej strony właśnie fajne, że dostajemy coś trochę innego, coś nowego, no i też ja mam wrażenie, że szawe z jednej strony może się trochę nauczył już jak kręcić te filmy, no bo już trochę zrobił tych filmów z uniwersum, a z drugiej strony też być może jest tak, że on jakby tak jeden do jednego nie emuluje tego stylu Jamesa Wana, że wiesz, że nie próbuje na przykład tak samo budować tych wszystkich jumpskerów. no bo Ale jednak właśnie... jedynka i dwójka, wiesz, ona ma bardzo specyficznie, no to wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie? że jednak tam Wan no, stworzył w zasadzie taki pewien benchmark w ostatnich latach horrorowy, jak budować jumpskery yy, tak przeciągając je po prostu yy, niemożebnie i mam wrażenie, że tutaj to jest troszeczkę inaczej robione, ale, ale to jest spoko, że, że to nie jest właśnie stricte tak yy, jak, nie wiem, w jedynce czy dwójce widzieliśmy. Mm -hmm. Znaczy, ja mam trochę inne wrażenie, bo ja, ja właśnie czuję, że on w miarę naśladuje różne rzeczy, ale że robi to bardziej umiejętnie. Bo w Zakonnicy II on się totalnie puścił peronu moim zdaniem, nie? I chciał postawić na takie efekciarskie koncepty, które na papierze może wyglądały fajnie, ale w praktyce były już po prostu totalnie pojechane, nie? Tam się już chaos dział i naprawdę, no sceny jak z Avengers. A tutaj znowu moim zdaniem czasami kopiuje nawet tak prawie, że jeden do jednego, no bo przykładowo mamy scenę jak z The Crooked Manem, z dwójki, która była mhm, właśnie tak. w reżyserii One, on tutaj ten zrobił vibe. jeden mhm. do jednego praktycznie taką scenę, że coś po prostu nagle takiego wysokiego powstaje i kroczy w kierunku e, jakiejś tam postaci e, i z jednej strony, no to dla mnie to jest kopiuj w klej ale z drugiej strony to jest świetne kopiuj w klej <laughs> i się to tak podobało, oczywiście i mnie to przeraziło, ale no e, ten mój wewnętrzny, horrorowy geek był zachwycony tym momentem. Mamy też te takie właśnie, to co mi się kojarzy z jedynką i dwójką, czyli te takie straszenia, które nie do końca są straszeniem, albo są straszeniem przesuniętym w czasie. Że spodziewasz się, że w danym momencie coś się pojawia, pojawia się później. Tam, nie wiem, ktoś jest w piwnicy, no i tam sobie chodzi po tej piwnicy i ty czekasz, czekasz, czekasz, czy coś tam się wydarzy. No i tak masz wrażenie, że no teraz już musi, a potem ktoś, przykład, nie wiem, latarką gdzieś tam prześwieci i coś tylko stoi w kącie, nie? I to fajnie działa, to horror jest sprawne, ale no właśnie jest tym, czymś co ja kojarzę z Wanem, nie? Czyli nie tym takim uh -huh. prostym straszeniem, że podchodzi ktoś do lustra w łazience, otwiera szafkę w łazience i jak wróci to, to lustro na swoje miejsce, bo szafka jest otwarta, więc lustro jest gdzieś tam z boku, no to my wtedy albo coś nam mignie, albo coś by się stało za bohaterką, nie? nie ma takich tropów jeden do jednego po prostu klasycznych, tylko mamy ogrywanie właśnie przestrzeni horrorowej w taki ciutkę, bardziej kreatywny może nawet nie tyle kreatywny, co świadomy sposób. Także oni wiedzą, czego oczekujemy i celowo na przykład duch będzie w trochę innym miejscu, czy jakiś tam inny demon, czy właśnie tu nam go pojawi, pokażą tylko właśnie jakiś fragment, tu nam go pokażą w całości, tu nam go pokażą w oddali. No. Ale wiesz to, to, co ja mówiłem, że to nie jest taki jeden do jednego jak u James'a Wana, to, to miałem na myśli to, że tutaj są dwie takie sceny, które w każdym innym horrorze, nawet właśnie w obecności mam wrażenie, żeby się skończyły takim mocnym jumpscarem, a one tutaj nie do końca Znajdują ujście, i co jest akurat fajne, no bo to wiesz, to, to powoduje, że właśnie to, to, co ty mówisz, że my nie wiemy, czy to zaraz jeszcze będzie tutaj jakiś dodatek, czy, czy to już jest ten finał, tylko jest deeskalacja w inny sposób niż Ale no ta scena właśnie, w piwnicy, nie? Jak zobaczymy, mieliśmy, tak. że coś tam stoi, no to twoje, od razu masz z tyłu głowy, omygę, omygę, omygę, tak? Odruch, ale ale to jest świetna scena. To I jest świetna scena. I potem sobie myślisz, to się zaraz na ciebie rzuci, to się rzuci, to się rzuci, a to się nie rzuca, nie? No. Tak. I, ale wiesz, ale ta scena jest świetna, tym bardziej, że ona jest jeszcze bardzo dobrze filmowana y, tak pracą kamery, nie? Że uh -huh. y, t, t, kamera chodzi za postacią i my raz coś widzimy, raz coś nie widzimy, to jest super, ale też pod tym kątem bardzo mi się podobała ta scena z telefonem. I jak tylko zobaczyłem uh -huh. y, ten telefon z takim długim kablem, to wiedziałem, że to w którymś momencie wróci. Y, to wiecie, to też jest coś takiego, co pewnie już w jakimś horrorze, szczególnie horrorach z lat 80. pewnie widzieliście, bo to stały element domostw ja amerykańskich. Ja nie wiem, czy czaki, któryś czegoś takiego nie miał, ale no bardzo możliwe, bo, bo ja też kojarzę, że w jakimś horrorze już widziałem podobne wykorzystanie telefonu, ale to jest super. To mi się w ogóle trochę z duchem, z Poltergeistem mhm. kojarzyła cała ta sekwencja w kuchni i właśnie rozmowy telefonicznej. Jeszcze ale ten ona też jest bardzo fajna. Mhm. No, ale to, bo tutaj to, to w ogóle jest trochę taki ja mam wrażenie nawiązań do takiej popkultury horrorowej, to, to wydaje mi się, że tu nawet więcej by się znalazło pewnie niż ten jeden telewizor, który jest jeden do jednego, jak z Poltergeist'a. No ale, ale też to ze może sprawy, zostawimy bo na koniec. Opisy właśnie ale telewizora, sprawy, tak. który się włączał, i tak dalej, mieliśmy w książce, tak, na temat tej sprawy, i tam w zeznaniach smagłów. E, no to wywiad. też wszystko się miesza, nie? bo, bo mhm. telewizor też miał swoje, swoją rolę w dwójce, nie, więc no. To, to, to taki jest, już się robi taki amalgamat w zasadzie różnych motywów. Kto, kto skąd czerpał, to, to już się pierwotnego źródła czasem nie dojdzie pewnie. Mm -hmm. nie? I z drugiej strony jednak zaznaczę, że Chavez tutaj też się kapkę puszcza peronu, tylko że tutaj nie daje nam tego poznać po sobie tak od razu. No bo w zakonnictwie nam się nie pieści, nam się działy cuda. A tutaj na przykład mamy pewną sekwencję w jednej diecezji. Słowna drogą tam też jest no, telefon i odkurzacz i tak dalej. Mhm. Dzieją się rzeczy. No to to jest... W sumie też yy, przegięta scena, i tak jakby się nad nią zastanowić, to nie wiem, czy ona ma jakikolwiek sens, ale znowu, tak, w filmie po prostu działa. Mamy nagle sekwencję akcji, która właśnie sprawia, że nie czujemy, że nie wiem, ten dramat rodzinny na przykład nas trochę przygniót i horroru nie ma, tylko właśnie wjeżdża horror i właśnie straszenie takie z fajerekami bardziej niesubtelne, tylko trochę bardziej takie łopatą w twarz. Ale to też jest potrzebne. Nie? W sensie, no umówmy się, obecność to jest jednak popkorniak. To ma być film, który daje rozrywkę, który trochę nas przerazi, trochę rozbawi, ale też przede wszystkim sprawi frajdę ten seans. Czy tak, no bo na przykład to, co ty mówisz, to ja się totalnie zgadzam, że pod kątem takiej logiki świata przedstawionego, to mam wrażenie, że ta scena w diecezji ona jest mocno na bakier z logiką, bo no nie, nie wiem, jakby jak to miało zadziałać i, i co się tam w zasadzie zadziałało. Jak to zadziałało, się miało ale... go zagrać w ogóle, nie? w sensie co się... Tak, ale, no. ale to, wiesz, to, jest, to jest w ogóle trochę mój problem jakby z samą sprawą, bo przez to właśnie jak ona jest ułożona, czyli że mamy Warrenów wątek obyczajowy i Smerlów ten wątek stricte horrorowy, które się łączą, to ja mam wrażenie, że tak jak w tych wcześniejszych filmach to zło było bardzo... Takie namacalne w tym sensie, no, że mieliśmy, nie wiem, w jedynce Batshibę, w dwójce mieliśmy walaka, trójka też miała jakby bardzo wyrazistego przeciwnika w postaci Ilzy Kastner, więc no, zawsze to zło było jakoś upostaciowione. Tutaj w zasadzie tego nie ma, a to powoduje, że z kolei też motywacje jakby tego złego, one są takie bardzo niejednoznaczne i to powoduje, że jakby się nad tym zastanowić, to ja trochę nie wiem, jak to wszystko działa, tak? Jakby, mhm. Co to jest w zasadzie za demon, co on robi, jak pewne rzeczy tutaj funkcjonują, no bo to, to nie jest jakiś wielki spoiler, bo z tego co pamiętam to też na trailer gdzieś się przewijało, przecież tu mamy odniesienia znowu do Annabel chociażby po raz enty w tej serii i, i to, to trochę dla mnie nie ma sensu i też dla mnie pod tym kątem sam finał jest taki dosyć mało satysfakcjonujący, no bo po prostu coś się dzieje i sprawa się kończy, ale w zasadzie no, no nie dostajemy jakiegoś takiego w mojej opinii pod kątem rozwiązania tego wątku demonicznego jakiegoś ciekawego domknięcia, ale to mówiąc, bo, bo, bo wracam tutaj do tej sceny w diecezji sama scena w diecezji filmowo mi się bardzo podobała nie? To, jak, to jak ona była rozegrana to co tam się dzieje, do czego to wszystko prowadzi, yy, dla mnie super, no tylko... No, I to było niełanowe, tylko... nie to było coś nowego. I to było niełanowe, totalnie, yy. tak, to było coś, coś nowego i yy, yy, yy, yy, tak jak mówię, to mi się naprawdę bardzo podobało, przy czym no, to jest taka scena, której lepiej nie rozkminiać za bardzo, bo, bo tutaj raczej nie, nie dojdziemy do jakiejś satysfakcjonującej konkluzji. Yy. I obok tego wszystkiego jeszcze yy, mamy miejsce na trochę humoru bo obecności miały takie momenty cieplejsze i tam sobie czasami pozwalano właśnie na różne mniejsze, większe żarciki. I tutaj mam wrażenie, że mamy trochę takiego humoru autotematycznego i to zarówno w kontekście samych Warrenów, jak i całej tej franczyzy. I ja nie wiem, czy to jest obiektywnie śmieszne, to mi może zaraz tam powiesz, jak ty to oceniasz, ale ja miałem banana na twarzy w kilku momentach. E, totalnie mnie rozbroiło e, to, że ze trzy razy Ed tutaj oprowadza kogoś po swoim muzeum i za każdym razem pada ta stała formułka. Ja jej nie pamiętam w całości, ale coś na zasadzie, że mamy tutaj właśnie przedmioty przeklęte, nawiedzone i demoniczne i nie wolno ich dotykać. Nic tutaj nie jest zabawką, nawet zabawki. Nie? Jak ja słyszę po prostu not even the toys, <grym> no to mam wrażenie, że jeszcze wiesz przez Arta Grozno no to już w ogóle miałem banana na twarzy. Mamy tak. piękne nawiązanie do jednej z fajniejszych scen w dwójce, bo w dwójce, dwójka w ogóle właśnie tam poznaliśmy bardzo tę rodzinę. Bardzo współczuliśmy tej godzinie, Mieliśmy dwie super sceny z rodziną. Jedna to było przyrządzanie jedzenia przez Eda a druga to było to, jak on im grał piasleja na gitarce. I tutaj mm -hmm. mamy taki moment, kiedy też Ed robi śniadanie rodzinie, która zmaga się ze złem. A I to jest dobra scena, no. I jedna postać go pyta, słuchaj, mam pytanie, czy zawsze na leśniki? <głosy> czy to jest element procesu tutaj sprawy, tak? prowadzenia sprawy? No i następuje taka niezręczna cisza, <głosy> A po czym Ed odpowiada, że czasem robi też gofry, No to ja płakałem <śmiech> ze śmiechu. Zwłaszcza, że bohaterowie też przez moment jest tak mega niezręcznie, ale potem jednak się luzują i tam się uśmiechają. Ale piękne w ogóle i takie też właśnie bardzo świadome, auto, świadome autoironiczne, autotematyczne. I też w pewnym momencie Pada pewien komentarz na temat książki, którą napisali Warrenowie. Tu nie chcę zdradzać szczegółów, ale po prostu parsknąłem też i strasznie mi się to podobało. Czy tak, to, tutaj ten humor działa, no bo on jest bardzo mocno skoncentrowany wokół, wokół Warrenów i tego ich wątku osobistego. I on jest moim zdaniem dobrze umiejscowiony na linii czasu tego filmu, że tak się niezgrabnie wyrażę. W tym sensie, że albo właśnie mamy to na przełamanie, jak u Smarlów ta, ta scena ze śniadaniem, to jest bardzo fajna scena. Albo mamy humor, jako element budowania relacji w tej rodzinie, nie? bo tam sporo mhm. humoru też jest wokół tego grilla urodzinowego Ueda. No bo tam mamy scenę z tonym sperą i właśnie groźnym medem. Mamy później tego ping-ponga. No to jest trochę te, tego rodzaju rzeczy. Wykład w sumie też jest zabawny, nie? Z tymi I wykład łowcami też jest taki. Tak mhm tak, no, tym, tym bardziej, że on właśnie on się dobrze się mm, znaczy dobrze jest rozegrany, nie? Bo my najpierw ich widzimy i po prostu to skopia właśnie te sceny. Tak, trzeciej czy raz czy... czy... tak. Dają slajdy z i coś tam mówią za każdym tak, tak, to tak, samo. Tak, dokładnie. I, i, I tutaj ten wiesz, ten payoff, kiedy nagle światła się zapalają, to jest naprawdę niezłe i to jest fajnie rozegrane, nie? Właśnie z tym odniesieniem do pogromców duchów. Więc tak, no ja uważam, że ten humor tutaj się sprawdza i, i dobrze, że on jest, no bo on jednak też przełamuje mm, taką... Nie wiem, jak czy, czy to jest najlepsze słowo, ale... Mm, no bo to, to, to, nie, to niekoniecznie jest patetyczny film, ale, ale on ma taki vibe... Mm, rozstania się z bohaterami po prostu, którzy prawie, że jakby umieli umrzeć na naszych oczach, trochę jest taki duch nad tym filmem, nie? Właśnie, że to jest ostatnia sprawa, nie? I, i my wszyscy wiemy, że oni tu nie zginą, nie? Że nic się złego nie wydarzy. Znaczy my tak wiemy, no bo my nie znamy wydarzy. akta, nie? Ale w sumie ktoś, kto nie ma pojęcia, może i zakłada, nie, że coś się stanie. No, no być może tak jest, ale, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że ten film jest tak trochę zbudowany, nie? że mamy cały czas podkreślaną tą śmiertelność Eda, to, że Lorraine też już gorzej funkcjonuje niż to drzewie bywało i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, wydaje mi się, że to plus ta horrorowa sprawa, to ten humor tu akurat jest bardzo wskazany i bardzo na miejscu, tak naprawdę. Mm -hmm. Zgadzam się. No i jako, że to jest to domknięcie, to pojawia się też sporo kamio mamy masę postaci, które powracają i to też takie, których ja się absolutnie nie spodziewałem. W większości się nie spodziewałem, jeżeli mam być szczery. Spodziewałem się tam może ze dwóch, które dostałem. Nie będziemy ich teraz wymieniać, ale to dla mnie było też mega pozytywne zaskoczenie, zwłaszcza, że niektóre pojawiają się tak bardziej symbolicznie, a niektóre dostają własne sceny i coś tam też robią, mówią, komentują, co jest no świetne tak na zakończenie. Ja nie wiem, czy to doceni ktoś, kto właśnie nie zna franczyzy, że ktoś pójdzie na ten film tak, po prostu wejdzie z ulicy do kina, to może w ogóle nie wiedzieć, po co są te sekwencje, ale dla mnie no piękne właśnie Kamiło, piękne easter -eggi. fajne. Wiesz co, to w ogóle jest tak, że właśnie tak jak ja powiedziałem, że mamy z jednej strony te easter takie horrorowe, gdzie mamy jakieś tam wizualne nawiązanie do yy, poltergeista albo no umówmy się ta postać z siekierą to też jako żywo Jack Torrance na pewno będzie budził takie skojarzenia i pewnie jakieś inne rzeczy można sobie powołapywać, natomiast mm -hmm. te takie cameo i nawiązania do serii, ja uważam, że one są doskonale poprowadzone bo z jednej strony właśnie tak jak mówisz, mamy tutaj część postaci, które dostają jakieś tam swoje sceny, coś mówią, co, coś robią i to jest bardzo organicznie wprowadzone bo ym, z jednej strony to jest bardzo wyraźnie pokazane palcem, że to jest jakaś tam postać z przeszłości, ale z drugiej strony to nie jest robione na tyle nachalnie, że jeżeli, nie wiem, ktoś sięgnie po ten film tako yy, i nie, nie, wiem, nie zna tych postaci, bo nie widział wcześniejszych filmów, albo już ich po prostu nie pamięta, bo też tak może być, yy, to nie będzie miał jakiegoś poczucia takiego, wiesz, cringe'u i wpychania yy, komuś do gardła. Natomiast... Te taka, te kamio, um, powiedziałbym takie tylko wizualne, nie gdzie widzimy jakieś tam postaci w tle, na przykład, czy gdzieś tam ktoś nam mignie. Ja po pierwsze totalnie się tego nie spodziewałem, ale uważam, że one też są super. Właśnie przez to, jak to jest podane. Nie, że to jest gdzieś tam tylko jakieś tło, jakaś migawka. Jeżeli ktoś nie wiem, dobrze zna tę serię to uniwersum, to myślę, że z uśmiechem na twarzy będzie to wszystko oglądał. I fabularnie to A też ma sens fabularnie to ma sens, to jest bardzo zmyślnie ograne i, i to jest zwyczajnie ładne. Ja od seansu już w paru prywatnych rozmo rozmowach i wam też to mówiłem, po powiedziałem coś takiego, że ja nie wiem, czy Warrenowie jako nasza ta rodzinka demonologów to nie dostała w zasadzie najładniejszego zakończenia dla postaci w horrorowej serii, jakie ja tylko pamiętam. No bo wiesz, bo po pierwsze... Wcale nie ma jakoś tak bardzo dużo y, protagonistów y, w tasiemcach horrorowych, którzy y, żyją przez całą serię. Y, no bo umówmy się, no to nie wiem, to weźmy sobie kasu z dowolnej serii, nie wiem, y, czy y, Koszmar no, wiązów, e, e, czy Halloween. Jagy, jagy. Piła, no? Jigsaw żyje. No ale, no tak, no ale wiesz, ale Jigsaw, ja wiem, że ty jesteś wielkim fanem tutaj Pana Układanki, Totalnie. Ale, ale pomimo wszystko no raczej protagonistą ciężko go by było nazwać, no ale wiesz o co chodzi, nie, że no, nie masz, no nawet jak w Halloween wraca Jimmy Lee Curtis po latach do serii, no to wraca jako ta zmaltretowana, po prostu zniszczona życiem i traumą kobieta i umówmy się, wcale nie do dostaje jakiegoś happy endu na koniec, a Warrenowie dostają po prostu taką cukierkową laurkę, że to jest przesłodzone aż do pożygu z jednej strony, ale z drugiej strony to jakoś tak mi pasowało, że ja nawet nie umiem się na to gniewać, bo to było zwyczajnie ładne i, i po prostu... No mam wrażenie, że jako domknięcie właśnie tej serii no i jakoś tam, umówmy się, ważnej i znaczącej dla horroru przez te ostatnie tam ile, 10 lat, to jest naprawdę bardzo fajne domknięcie, które właśnie znów, to, to też pokazuje jak ten film ma rozłożone akcenty. Dużo lepiej działa na poziomie zamknięcia tego wątku osobistego Warrenów, niż samej sprawy, no bo tak jak powiedziałem, i to mogę tutaj powtórzyć, że dla mnie ten y, finał y, tego wątku demonicznego no, był taki mech, nie? No coś się dzieje... Znaczy coś się dzieje to jest fajne, coś się wygrywa, ale potem tak. jak się dowiadujesz że, że okej, okay, to już tak, ale <grym> no to jest no Także wiesz, także to, to też y, pokazuje właśnie jak, jak ten film rozkłada akcenty, no ale mówię wielokrotnie bym się na to gniewał, nie wiem, nawet gdybyśmy to dostali y, po prostu już jakiś czas temu, nie wiem, na etapie dwójki na przykład coś takiego, to bym w ogóle pewnie kręcił nosem, że to tak jak przy, przy trójce marudziłem, że to czasem takie były halmarkowe sceny niemalże, y, ale tutaj y, przez to, że to jest y, ostatnia sprawa, domknięcie całej historii Warrenów i tak dalej, to, to mówię, widzę, że to jest potencjalnie problematyczne, ale mi się to podobało. Mm -hmm. No dobra, no bo tak już praktycznie podsumowanie wygłosiłeś w pewnym sensie. Ja się z tym wszystkim, co usłyszałem przed chwilą zgadzam. Dla mnie ta czwórka klimatycznie stara się być dwójką. Bardzo tutaj mhm, e tak. widzę pod wieloma względami nawiązania do dwójki, czy przeniesienia pewnych rzeczy jeden do jednego, e z tylko z tym odwróceniem Jak to od najlepszych, tak naprawdę. Tak. E I dla mnie też to wszystko działa i to rzeczywiście może być, e to jest praktycznie doskonałe zamknięcie tej serii, tak? To sporo tych kamio. E e trochę za dużo kultu Warrenów, tutaj trzeba wyraźnie rozgraniczyć. Warrenowie w świecie przedstawionym w tych wszystkich filmach są naprawdę dorany przyłóż. To są gotowi do poświęceń wspaniali ludzie, którzy właśnie poświęcili się walce ze złem, a w rzeczywistości to wyglądało zupełnie inaczej. Byli strasznymi ludźmi i nawet właśnie kwestie tego, oni nawet nie byli szczęśliwą rodziną. To, co tam się rodzinnie działo, Jakiejś zdrady, mm -hmm, cudawianki, tak, e, cuda wianki, tak? No, to szkoda gadać. Tak, posłuchajcie akt Grozy, jeżeli was to interesuje. Ewentualnie w strefie spoilerowej, może wrócimy do tego w pewnym kontekście. Ale tutaj w filmie w świecie przedstawionym są naprawdę wspaniali i nie da się ich po prostu niewielbić. E, to, co wzięto z oryginalnej sprawy, moim zdaniem działa bardzo dobrze. To, co tam dopisano, sobie do tego Filmowo jest w porządku. Fabularnie jak zaczniemy, to rozkładać na czynniki pierwsze. Jak ktoś to będzie oglądał pięć razy pod rząd i na stop klatkach, no to pewnie będzie się pukał w głowę przy kilku różnych momentach. Tutaj kilka razy bohaterowie są trochę ogłupieni, zwłaszcza Judy, która mhm. czasem nie mówi czegoś, co powinna powiedzieć, na przykład co prowadzi do eskalacji wydarzeń, a można by być może tego uniknąć. No ale no w horrorze to jest częste tutaj... to to jest, ale no nie nadużywane. Filmowo to też od strony realizacyjnej moim zdaniem jest dość wysoki poziom, też właśnie blisko obecności drugiej i te jumpscares, które są działają i te sceny, które mogłyby nas zaskoczyć hałasem, dźwiękiem, krzykiem, a tego nie robią też działają. Mamy trochę ciekawych straszaków. Właśnie ta scena w przebieralni to jest filmowo, horrorowo. Dla mnie no, może nie 10 na 10, ale no coś, czego nie zapomnę długo. Tak? To będzie coś, co będę wspominał pewnie po latach i jeszcze o tym nie mówiłem, ale muzyka mi się bardzo podoba. Ona jest... Mm... Ona nie jest oryginalna na zasadzie, że sobie myślisz, ale fajna nuta, nie? Czy coś takiego, nie? Czy fajny motyw, tak ustawię sobie na dzwonek, czy tak jak kiedyś się go biło, Ale ona filmowo bardzo dobrze działa, bo potrafi świetnie podbudować emocje. Ta ścieżka dźwiękowa e, to był dla mnie pilot taki, nie? W sensie ktoś klika przycisk tam 3, leci smutna melodyjka, mi mhm. jest smutno. Ktoś klika przycisk 4, leci taki ambient trochę straszny, ja już siedzę na krawędzi fotela. E, piąteczka, teraz jest wesoło, czułość, tak, miło, ja się uśmiecham gdzieś tam, mniej mi się robi cieplej na sercu. Muzyka świetnie współgra ze scenami. Ona nie jest wybitna jakoś tak, jako sama w sobie, ale wkomponowana w różne momenty tego filmu jest doskonale. Wiecie, to muzycznie na pewno tak jest, że ona jest bardzo organiczna w filmie, bo to nie jest absolutnie ścieżka dźwiękowa, z której ja cokolwiek zapamiętałem nawet po seansie, ale zgadzam się z tym, że ona dobrze buduje sceny i wydaje mi się, że zanim ewentualnie się udamy do strefy spoilerowej, to tutaj jeszcze bym o jedną rzecz chciał Ciebie zahaczyć, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Aktorstwo. Bo ja ci powiem, że to, jacy Warrenowie są na ekranie, to umówmy się, nie byłoby możliwe, gdyby nie główna dwójka, czyli Patrick Wilson i Vera Farmiga, którzy no, no są Warrenami. Nie? No po prostu to, jak oni mają chemię na ekranie, jak oni ze sobą grają, jak oni tworzą tę parę. To jest naprawdę super. Ja już widziałem takie opinie, że tak jak Warner będzie chyba myślał o kampanii oscarowej dla zniknięć i dla, I dla grzeszników. grzeszników tak. I dla grzeszników to tak też pojawiają się głosy, że Were Farmigę być może będą chcieli podpromować też w kampanii oscarowej. I to pewnie jest na wyrost, nie? To, to, to nie jest pewnie film, czy taka kreacja akurat w tym konkretnym filmie, nie wiem, znów do dwójki mógłbym się bardziej odnieść, gdzie Vera Farmiga w ogóle po prostu wznosiła się na wyżynę, ale ja uważam, że tutaj aktorstwo w ogóle stoi na y, bardzo dobrym poziomie, bo y, i y, Wilson i Farmiga, no mówię, oni są fantastyczni. Naprawdę ja uważam, że z perspektywy lat to y, ja mam trochę takie zdanie, że pewnie gdyby nie oni to też ta seria by się tak nie rozrosła i by tak nie chwyciła, ale też całe to tło nie i Mia Tomilson jako Judy i nawet ten Ben Hardy jako Tony Spera oni są też dosyć uroczy, tacy bardzo naturalni w tym jak są kreowani jako ta mhm. para I, i cała ta rodzina Smerlów znów, ich nie ma niby jakoś dużo oni nie mają dużo miejsca, czasu antenowego, tak się kolokwialnie wyrażę, ale oni bardzo kompetentnie są napisani i to jest zagrani, nie, te, te sceny, które mają do rozegrania, to nie wiem jeżeli jest coś przerażającego to, to widać to przerażenie, nie wiem podobały mi się te sceny przy kolacjach, takie rodzinne bardzo wiarygodnie jakby kreowali tę rodzinę, także no powiem Ci szczerze, że tutaj też byłem pozytywnie zaskoczony bo wydaje mi się, że to też jest taki element który wypada lepiej w czwórce niż wypadał w trójce. Mhm. Mm no trójka, ale w trójce też trochę ten scenariusz, nie? Tak zmuszał postacie do różnych takich dziwnych zachowań, no tak, też tak, w relacji tak, powiedzmy, tak, tak, nie? Tak, tak, tak na pewno. Czasami. A tutaj jednak relacje są bardziej autentyczne, ale od strony aktorskiej ja nikomu nie mam nic do zarzucenia. I też się zgadzam, że gdyby nie Wilson i Farmiga, gdyby nie mieli takiej chemii na ekranie, no to Warrenów byśmy aż tak nie polubili, nie? Nieważne jakby ich pisali, tutaj jednak ich jakieś drobne gesty, co, co jest gdzieś tam też kunsztem aktorskim działają, nie? Mhm. No dobrze. No to y, jesteśmy zadowoleni. Y, chcesz zrobić jakieś takie... Y, umiejscowić to gdzieś w swojej topce obecności? Stawiasz to powyżej trójki, nie? Na pewno powyżej trójki. Znaczy, no wiesz, topka obecności moim zdaniem jest banalnie prosta. Dwójka, jedynka, czwórka, trójka. I mhm. nie wiem, czy ktokolwiek będzie miał inny układ. No może dla niektórych jedynka na pierwszym, dwójka na drugim, ale... No, ja jak wracałem do tych filmów, to, to naprawdę ja uważam, że dwójka, nawet jeżeli ktoś nie lubi yy, tego stylu, nie? no bo umówmy się, obecność to już jest też pewien styl w horrorze i yy, wiemy, <śmiennie> <Z tym życia. śmiennie> nawet pozdrawiamy Martę, że jest, ma wielu yy, nie fanów, tak to łaj, anty ładnie fans. ujmę. Antyfanów, tak? No hejterów. Nie no, hejterów no właśnie, właśnie nie no chciałem MVM. mówić tego. To e, tak, antyfanów e, i, i to, to naprawdę sporo jest ludzi, którzy po prostu nie lubią tego zalewu właśnie tych obecno, po, obecnościowo podobnych filmów m, grozy, ale no, dwójka moim zdaniem w kategoriach horrorowych jest, jest super filmem, naprawdę. nie Także dla mnie proste, dwa, jeden, cztery, trzy. Mhm. Nie, no ja uważam, że trzeba doceniać obecność. Bez obecności nie byłoby, nie wiem, sług diabła na przykład, nie? No, Jednych i drugich. Prawda. Więc nie trzeba lubić, ale doceniać myślę, że powinniśmy wszyscy, jeżeli jesteśmy fanami grozy. No to ja się jestem w stanie z tym zgodzić, tak? 2, 1, 4, 3 to też jest moja kolejność. Dla mnie ta czworeczka to jest takie całkiem mocne 8 na 10, jeżeli miałbym to jakoś ocenić. I powiedz mi tylko jeszcze, zanim przejdziemy do strefy spoilerowej, jak myślisz, będzie w końcu coś jeszcze po takim sukcesie finansowym? Jest problem z Wanem, bo Wagner znaczy nie Warner, no ale tam insiderzy podają, że James Wan być może nie będzie współtworzył przyszłości w ogóle tej marki, nie? No już nie serii filmów, ale marki. No bo zapowiedziano, że e, Obecność 4 będzie ostatnim filmem e, z Edem i Lorraine, e, przynajmniej właśnie granymi przez e, Wilsona i Farmigę, ale niekoniecznie ostatnim tworem e, telewizyjnym, kinowym, innym, ze słowem właśnie Obecność, tak w tytule. Znaczy, czy będzie coś innego, nie wiem, no bo y, ja po tej czwórce stwierdzam, że y, trochę bardziej widziałbym ten serial, y, w tym sensie, że ja widzę tutaj potencjał na to, żeby zrobić obecnościowy serial, tylko już właśnie serial trochę nawet bez Warrenów albo obok Warrenów trochę na zasadzie, jak się śmiałem tam chwilę wcześniej, Tony Spera presents i po prostu też możemy nawiązać do tego, co mówiliśmy przy komiksie, że totalnie czułbym, że można by było zrobić tego, z tego taką antologię na zasadzie, że właśnie Tony Spera wpuszcza kolejną wicieczkę do muzeum i mówi a widzicie tutaj, to nie jest zabawka, bo to jest i tutaj cięcie i mamy historię po prostu jakiejś tam kolejnej demonicznej zabawki, kolejnego Takie opowieści, jakiegoś... Takie skrypty, czy boisz się ciemności i tak dalej. Mhm. Tak, do dokładnie coś takiego. Ja nie wiem, czy to by było dobre, ale, ale no, no czuję, że mogą w coś takiego iść. Filmowo mi się wydaje, że to jest jednak temat zamknięty, bo nawet jeżeli... Yy, znaczy, no one nie, nie sądzę, żeby już w ogóle do tego przykładał rękę, nawet jakby yy, sam chciał, bo, bo nie, nie wiem, czy tutaj jest powrót do tego. Też wydaje mi się, że i Wilson, i Farmiga... No też raczej dostali tak ładne zamknięcie, że to, to, tego to bym totalnie nie, nie, ani nie widział, ani bym nie chciał. No tym bardziej, że znów nie, trochę nawiązuje do tego, co rozmawialiśmy wcześniej, no więc została tak naprawdę z tych głośnych spraw tylko sprawa snedeckerów. To nie jest znaczy, sprawa, wiesz, no żeby jest do niej ten wracać. Jest nie. jest ten. Wilkołak. No ale to są, ale to wyspach, to są pierdoły. Wilkołak. Nie, to są pierdoły. Znaczy ja, ja nie Chyba uważam, ty. żeby to. Żeby po prostu to były takie sprawy, do których można by kinowo wrócić. To znów to mm -hmm. jako takie um, tony Spera Presents i Procedura, tak. Sprawa tak. sezonu, tygodnia czy coś. Tak? Do, do, dokładnie. To, to, to jestem w stanie to to jakoś tam kupić właśnie z mniejszym budżetem, krótsza historia i tak dalej, ale kinowo ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Warrenów to nic więcej w ramach uniwersum nie dostaniemy, no i ja bym nie chciał, no bo no mówię, no naprawdę to jest ładne domknięcie, no chciałbyś, żeby za kilka lat znowu wrócili dostali jakąś kaszanowatą sprawę, no nie wiem czy to by było... Komukolwiek do szczęścia. No, nie, nie, tak nie, naprawdę. nie. Ja myślałem, że mogliby pójść e, właśnie w to ich towarzystwo badań parapsychicznych, nie? E, czyli zrobić film na zasadzie, nie wiem, obecność e, nawet, e, albo obecność pod podtytule, nie? Tam typu z uniwersum obecności, czy coś takiego, e, i zrobić serię o jakichś osobach, które współpracowały z Warrenami i dawać to jakieś tam kamionie, nie? Albo, nie wiem, że ktoś dzwoni do nich, zapytać o coś, a to ktoś inny coś bada, chociaż to też jest takie już zwadnianie, nie? Odcinanie kuponów. Ale jeżeli już, no to prędzej właśnie bym jednak poszedł w coś takiego i wtedy też różni reżyserowie mogą się bawić z różnymi sprawami, nie? Po prostu to może być jako taka antologia niż... I myślę, że mogło by być lepsze niż dopisywanie teraz na siłę czegoś do samych łagianów, no bo ja się zgadzam, to jest doskonałe domknięcie i lepiej, żeby tego nie ciągnęli na siłę, chociaż wiadomo, jak to bywa w Hollywood, zwłaszcza jeżeli film tak zarabia. No ale zobaczymy. Dobrze. No to wszystkim, którzy nie są gotowi na spoilery, dziękujemy za uwagę i my się słyszymy za moment w strefie spoilerowej. Do usłyszenia, cześć. Uwaga! Spoiler! Witam cię ponownie. Witam, witam. Dobrze. To może zacznijmy od tych kamio. To było naprawdę niesamowite, ile tych postaci powróciło. W ogóle nie, nie powinno mnie to dziwić, no bo ojciec Gordon w tej roli Steve Colter, on się pojawiał, tak, w poprzednich, w swoich wszystkich filmach, jeszcze Vanabel wraca do domu. Ale to, że tutaj przez moment, jak gdyby, to on prowadzi śledztwo i tak dalej, to mnie trochę zaskoczyło, nie? Myślałem, że on tutaj pojawi się tak bardziej no właśnie tylko gościnnie, nie żeby tam stali fani uniwersum, się uśmiechnęli pod nosem i tyle, a to, że on dostaje swoje 5 minut, a potem ginie w jakichś dziwacznych okolicznościach, no bo tak jak mówiliśmy, scena jest fajnie nakręcona, e, motyw gdzieś tam płonącego krzyża, nie tam przestrzeni nagle, która jakoś tam morfuje czy coś, to wszystko filmowo, horrorowo działa, ale jednocześnie fakt, że ksiądz przyjechał do biskupa na diecezję, wszedł do diecezji, rozmawia z ludźmi, a nagle się okazuje, że jest gdzieś indziej czy coś, no to nawet jak na światy obecności, no niby w Trójce już mieliśmy trochę takie cuda tam w tej kosnicy, tak jak Lorentz przeniosła czy coś, no ale tutaj to już jest jeszcze bardziej podbite. Nie, To jest ten moment, kiedy Chavez, moim zdaniem, trochę się puszcza peronu, ale maskuje to tak, żeby nie wybić nas z sensu. Czy znaczy, ta postać ojca Gordona dla mnie to i fajne kamio i y, ciekawy wątek, y, no bo akurat y, znając sprawę, no to też y, to mi się podobało, że mamy y, trochę takiego y, księdza y, renegata, nie? No bo mhm. tam on nawet wprost mówi, że y, tutaj żadna parafia, to nikt nie wie, nikt mnie tu nie przysłał, ja tu jestem jako autonomiczna jednostka i postaram się wam pomóc, więc to dla mnie było interesujące. No i ja, jak jesteśmy w strefie spoilerowej, to ci powiem, że ja totalnie nie rozumiem, tak w kontekście logiki świata przedstawionego, jak on ginie i w sumie i dlaczego. No, no bo, czy ten demon się przykleił do niego, czy... czy czy gdzieś zanim tam podążył ale jakby to miało działać no te, te demony w obecności tak nie działały do tej pory nie? No jednak mieliśmy albo demona przyklejonego do jakiegoś przedmiotu albo do miejsca a tutaj no w zasadzie to mówię to nie ma sensu a jeszcze no też tak jak zauważasz no, on jest w diecezji więc to jest poświęcona ziemia biskup za ścianą i tak dalej no mówię, no znaczy to wygląda logika tak, na bakier, zdecydowanie. Że proszę. Gordon na własną rękę stwierdza, że ogarnie sprawę, a demony, co też jest w sumie głupie, no bo Gordon znał Orenu, więc demony mogłyby go nakręcić, No ale że tak. oni mu odmówili, nie? No pamiętasz. Z... Oni mu a, no odmówili, tak, tam jest ta scena, nie? Mm -hmm. Że on mówi, że y, liczy, li, tu jest taka rodzina, liczyłem, że może jeszcze was tu przekonam do One Last Dance, a oni mówią, nie, nie, nie, tu serce już mm -hmm. tylko wykłady a w sumie racja. Ale to potem konie. wygląda tak, że właśnie Gordon stwierdza, to ja ogarnę tutaj egzorcyzm, a demony tylko nie egzorcyzm. I zaszczepiły mu w głowie po prostu myśli samobójcze, nie? a reszta to jest jego wizja. Trochę tak to wygląda, że on po prostu tam poszedł i nagle się powiesił na kablu. Co też jest nadal naciągane mocno, nawet gdyby to jakoś próbować tłumaczyć, no bo tam są ludzie wokoło i tak dalej, no ale Mniejsza z tym, no tak jak mówię w filmie to działa, ale wracając do Camillo, e, strasznie mnie zaskoczyło, że na grillu e, u Eda e, z okazji jego urodzin e, widzimy brada Hamiltona, czyli postać uh -huh. gliniarza z jedynki, który właśnie dostaje scenę dialogową, tam właśnie mówi, że e, tam się do nich przyłączył, tam że e, nawet nie wiem, czy tam nie pada coś takiego, że nie był przekonany, ale że tam czegoś doświadczył i to. No kurde, on był świetny w jedynce, nie? On miał świetne sceny z tym praniem i tak dalej, kurde, no to są rzeczy, których które właśnie, one nie są może jakoś mega widowiskowe, tak na zasadzie, że tam właśnie dzieją się cuda na ekranie, ale to są momenty, które ja pamiętam bardzo, bardzo dobrze, tak jak klaskanie na schodach, nie? W jedynce to drzewo przed domem z baczibą powieszoną i właśnie naszego gliniarza, który zostaje totalnie przerażony, powraca też Drew, Drew Thomas, czyli ten ich technik kamerzysta stały tak, operator, nie? Mhm. I on niby się pojawiał w sumie chyba we wszystkich filmach do tej pory, ale no jednak jako ten właśnie facet, tu jeździ z nimi na sprawy, więc gdy tutaj nie ma tych spraw, no to jest bardzo logiczne, że on tam jest, no bo on z nimi przejechał pół, pół Ameryki pewnie a przynajmniej cały stan ale no to było też bardzo sympatyczne i potem na koniec film się kończy weselem Tonego i Judy no i na tym weselu to już są wszyscy bo przyjeżdża Carolyn Pegon, Cindy Pegon, czyli ta dziewczynka która lunatykowała w jedynce też obok nich, żeby było zabawniej, siedzi sobie James Wan czyli właśnie twórca całej tej franczyzy powracają Peggy Hodgson i Janet Hodgson z dwójki oraz David Glacel z trójki. Więc z każdej części ktoś przyjechał, ale też mamy takie kamiło bardziej, może mniej jasne, o w ten sposób to ujmę, bo na recepcji tam przez moment miga nam Bonnie Arons i to jest aktorka, która wcielała się w Walaka, w zakonnicę. Pojawiają się też na chwilę panna młoda z Annabel wraca do domu, ta nawiedzona suknia, tak aktorka, która tam właśnie udawała tego demona, czyli Natalia Safran i pojawiają się prawdziwi Judy i Tony Spera. No bo jak wiemy, Ed i Lorraine już nie żyją, no ale ich właśnie córka i zięć mają się jeszcze dobrze, no i migają przez tam moment na tych urodzinach Eda, na tym grillu. Za to... No ja ich nie wyłapałem i też nawet szukałem zdjęcia jakiejś klatki w internetach i nie znalazłem, bo jestem ciekaw, gdzie oni się tam przewinęli, pewnie jak wiesz, trafi film do dystrybucji, no to, to, to się gdzieś tam pewnie znajdzie. Mm -hmm. Ja teraz akurat nie szukałem zdjęć, ale ja wierzę Redditowi, bo ja też kojarzę, tak, tam tak, były tak, jakieś tak, osoby nie, dodatkowe. Mm -hmm. niektóry, I tak w sumie rzeczywiście to przejechaliśmy po nich kamerami, a potem dostaliśmy brada. Ale nie powraca za to Sterling Jerrins bodajże, czyli ta nasza dotychczasowa Judy Warren, gdyż okazało się, że jest za młoda mm -hmm. dla tego filmu, dlatego tak jak ty już zauważyłeś, zastąpiła ją Mia Tomlinson. No i Mija sprawdza się całkiem nieźle. No jak widzicie, to jest naprawdę pokaźne towarzystwo tych Kamio, Dlatego no szacun, desz, na, na, na takie domknięcie, no to idealny zestaw. Chociaż znowu, logicznie to nie ma żadnego sensu. No Przecież Hodgsonowie to ledwo wiązali koniec z końcem, a teraz co przyjechali uh -huh. sobie na wesele tak, do Warrenów. Znaczy, tutaj ja zostawiam trochę logikę, z boku, no bo no, wydaje mi się, że to, to ma działać po prostu tak, jak działa, czyli jako te, takie Avengers po prostu tego uniwersum, zebranie wszystkich ważnych postaci i ja się tego totalnie nie spodziewałem i to wygląda super, nie? Naprawdę to jest coś fajnego, coś dla fanów, wiesz, to nawet... Znów, ciągle wracam do tego, co mówiłem wcześniej w tym podcaście. No jest tak, że to jest trochę dla mnie taki film dla fanów, więc no, dla fanów takie podejście tutaj do poprzednich filmów to jest super patent. Nie? A jeszcze to, że to jest dosyć logicznie umotywowane tym ślubem, nie zastanawiajmy się co w ogóle bo Peronowie no to jeszcze wiesz, Stany Zjednoczone a Aha. Hudsonowie no to jeszcze Wielka Brytania więc to w ogóle trochę... I to była godzina, która miała wielkie problemy finansowe, nie? Tak, tak, no. tak, no więc no, to w ogóle jest tak, że to jest jakby dyskusyjne, no ale jest to na pewno e, super patent i, i choć oni się nigdy pewnie w życiu ze sobą nie spotkali wszyscy mm -hmm. Nawet nie, no, nie no, wiem, na czy... Na pewno <śmiech> <śmiech> <śmiech> po prostu, Ale nie, nie. Chodzi mi o to, że wiesz, że po prostu te rodziny ze sobą w prawdziwym życiu w ogóle nie miały pewnie kontaktu, no nie? Tak, tak. A, a tutaj filmowo to, to jest tak poprowadzone i, i mówię, to, to jest może trochę takie już przesłodzone, tym bardziej, że jeszcze mamy najpierw ten zestaw kamio, came a później jeszcze mamy tą wizję Lorraine, która ma ten świetny żart, o którym ty mówiłeś, że się nabijają że napisali książkę, która była fatalna, tak. co, co, co, co, co jest po prostu naprawdę jeżeli przeczytaliście jakąkolwiek książkę podpisaną ich imieniem i nazwiskiem to dokładnie wiecie, że to nie jest żart tylko to jest najświętsza prawda że ale tutaj to chyba w ogóle o to nie chodziło, nie? o ten taką, wiesz, ich opus ta, magnum, tak mi się wydaje więc już w ogóle beka totalna no mhm. Ale wiesz, ale to, to, to, ta scena jest przesłodzona, no ale mówię, to jest y, całościowo tak ładne i tak pomysłowe też y, domknięcie, że y, no działa. Po prostu na mnie jako jakiegoś tam fana serii to... To, mówię, trochę mnie to gryzło, że aż taką hagiografię tutaj uprawiamy w stosunku do Warrenów, ale, ale to jest super. Tym bardziej, że jeszcze nawet na napisach też zrobili bardzo fajną rzecz, bo dostajemy um, sceny z filmów wszystkich i sceny z prawdziwego życia, jakieś tam zdjęcia, migawki z Warrenami. I to też doceniam, nie? bo to też jest takie podsumowanie po prostu na zasadzie, że na no jak kończymy, jak to jest faktycznie ta ostatnia sprawa, to jest domknięcie całości, no to jeszcze mamy taki, taki zestaw tych migawek właśnie z rodzinami, z różnymi sprawami, także tam są też zdjęcia ze sprawy Smerlów, z prawdziwego życia, także no naprawdę ta końcówka była... Na swój sposób y, urocza, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Mm -hmm. Bo to jest taki kolaż, ale tych już materiałów z prawdzi prawdziwych Warrenów, tak? Eda i Lorraine, tych y, postaci historycznych, realnych, żyjących. Mm -hmm. tak, e tak, tak, tak. Y I mamy tam różne cytaty z tych głośnych spraw, tam ale też, też były ich, migawki z, wywiadów, z filmów, jeżeli ja dobrze pamiętam. Czy, mi się czy nie? Nie. wydaje, że tam już tylko leciały dokumenty, zdjęcia prywatne i tak dalej. A może. może. Po prostu tych znasz te sprawy tak, że już nie odróżnia. Nie no. Nie, wydaje mi się, że to, to było typowo takie właśnie archiwum, nie? Akta wagonów, ale no to fajnie grało. Co ciekawe, i, znaczy, a propos tego przesłodzenia, no to przecież tutaj się puścili też Pegonu, no bo tam pada coś takiego, że e, właśnie no osiądą, tak, że będą jednak dalej gdzieś tam nauczać, e, będą pomagać, chociaż teraz już może tylko przez telefon i nie przestaną przeżywać przygód, jest tam zdjęcie jak na motorze jadą czy coś. Nie? No, no, no, to, no to, to już naprawdę... E, Wow, czy znaczy to jest piękne i też śmieszne w sumie, ale <głosy> przegięte totalnie, oderwane od rzeczywistości i y, mnie to jeszcze tak ironicznie bawiło, no bo ten komentarz o książce, y, jestem ciekaw, co na to właśnie Tony i Judy, y, no bo y, to było trochę y, znaczy prawda jest taka, że ta książka nie jest dobra, takie inne książki nie są dobre, ale no nie spodziewałem się tego w tym filmie, ale też y, ciekawe jest to, że właśnie powracają Judy i Tony, a przy tej sprawie pracował w oryginale, tak, w rzeczywistości Chris. Chris McKenna czy Chris McKinnell, czyli wnuk już Warrenów. Wnuk, tak. Mhm. I to wnuk, który nie jest synem Tonego, więc o tym mówiliśmy, tak, że tutaj te ich. No, relacje rodzinne no, idealne nie były, na pewno nie były takie jak w filmie. No zresztą to ja tak nie chciałem w to wchodzić, bo to nieistotne dla oceny filmu, ale jak ty tam powiedziałeś w końcówce, że można by się skupić na działalności tego towarzystwa, to w zasadzie, no, to też są dwa towarzystwa, nie, no bo... Bo oni się pokłócili Czę... trochę tak. To... Tak, tak, Czę, częściowo... znaczy, nawet nie wiem, czy się pokłócili, no wydaje mi się, że po prostu to jest trochę tak, że Chris McKinnell kontynuuje tą działalność działalność Warrenów, bo on przecież też i podcasty nagrywa i no, prowadzi jakąś tam działalność i Tony Spera też kontynuuje i prowadzi działalność. Pewnie pod kątem praw na przykład do jakichś tam spraw czy do jakichś wątków, to jestem ciekaw też jak to pod kątem takim... No, stricte prawnym by musiało być rozegrane, no bo zakładam, że to jakoś tam jest to podzielone, nie? że do czegoś ma na przykład prawa potencjalnie, nie wiem, do sprzedaży jakiejś tam historii Tony Spera, do czegoś być może ma Chris McKinnell, no chyba, że go tam wysiudali i na wszystkim trzyma rękę Tony Spera, no też tak może być, no to, to jest tam pewnie dla prawników Warnera ewentualnie temat do rozpoznania, nie? Mm -hmm, tak. I dlatego ciekawi mnie, e, e, na, czy to nie będzie po prostu to, co teraz dostaniemy, zupełnie nie wysane. Znaczy, to wszystko jest wysane z palca, ale chodzi mi o to, że zupełnie niezwiązane, nie z tym, co, czym my się na przykład zajmowaliśmy w przy aktach Grozy, tylko no, po prostu scenarzyści usiądą i czym oni by się mogli tutaj zająć, nie? na co mogliby wpaść. Znaczy, no, ja Ci powiem tak już zupełnie na sam koniec, y, y, jeszcze nawiązując do tego, co też wcześniej gadaliśmy, że ja. Y, im bardziej nad tym się zastanawiam i nawet tak jak teraz jeszcze gadaliśmy o tych kamionach, na koniec, ja naprawdę już bym nie chciał, żebyśmy my wracali do, do tego świata. No, wydaje mi się, że to była na swój sposób interesująca, fascynująca i dosyć unikatowa przygoda w kontekście wiesz i samych tych filmów i rozbudowy uniwersum, no bo to przecież to też tak naprawdę to obecność to nie tylko ten styl łanowski straszenia, ale także to podejście do uniwersum właśnie horrorowego, bo pewnie, nie wiem, bez obecności to chociażby takiego Witajcie w Dery, byśmy nie dostali i mm -hmm. jakichś innych tego rodzaju odnóg do jakiejś tam serii i tak dalej, więc to, to jest na pewno bardzo wpływowa seria, ale mam wrażenie, że no dostaliśmy tak dobre domknięcie, że każda jakaś próba zbicia kolejnych dolców na tej marce, to już będzie takie odcinanie kuponów i rozwadnianie jednak czegoś, co, co mówię no na swój sposób było fajne. No bo nawet jak wywalimy taką zakonnicę, bo już nawet jedynka nie była dobrym filmem, umówmy nie się. Był no to, to reszta to, to jest to, co Mando wspomniał przy komiksie, nie? że jak ktoś sięgnie nawet po taką Anabel po prostu sobie to, to, to są dobre straszaki nadal nie? tylko no, jak się już ma porównanie nie wiem, do dwójki obecności no to, no to nie będzie robiło to takiego dobrego wrażenia no a teraz to obawiam się, żebyśmy raczej śli w kierunku już jeszcze niżej niż zakonnica, niż czegoś dobrego. Mhm. A na serial jakkolwiek czekasz? W sensie, abstrahując od tego właśnie, jaką byś miał formułę, myślisz, że będziesz oglądał? Znaczy, wiesz, ja w ogóle nie wierzę, że ten serial powstanie, bo wydaje mi się, że gdyby on miał powstać, to raczej byśmy yy, go dostali już, tak, yy, tak mi się wydaje. Myślę, że on po prostu utknął w jakimś piekle produkcyjnym i po prostu yy, raczej ja obstawiam, że temat zdechł pewnie z ciekawości bym sprawdził, ale to mówię, to też zależy od formuły, no ale to, tak jak gadamy i też przy komiksie o tym też gadaliśmy, no ja jedynie widzę tak naprawdę jakąś taką formułę antologii yy, telewizyjnej no i tyle, no wtedy no ja lubię antologię, więc jakby to były takie jakieś, wiesz, tam e, straszaki na 40 minut, to, to pewnie bym na to rzucił okiem, no ale nie wierzę, żeby to jakoś tam, wiesz, było coś super dobrego i godnego uwagi. Mhm. A ty obstawiasz w ogóle, że ten serial powstanie? Wierzysz w to jeszcze? Ja totalnie obstawiam, że on powstanie. Czy po pierwsze, ja w ogóle myślałem, że, bo nam były te jakieś przecieki, że on jest na jakimś etapie, nie? I to dla mnie było zbyt wielu konkretów, ale co jakiś czas to wracało, więc no zakładałem, że coś się dzieje w tle. A teraz dosłownie no po premierze filmu, nie? Jakoś w tym tygodniu były newsy, że jest showrunnerka nadana. To jest producentka tego Jericha, na przykład, tak? czy mhm. Jessica Jones okay. i tak dalej nie pamiętam, chyba łąd się nazywa, ale imię mi teraz uciekło. I tam jakieś inne nazwiska odnośnie scenariusza padły i do tego, jako że ten sukces był tak gigantyczny, to cały ten filmowy newsroom odezwał się do Warner'a po prostu, tak? czy na pewno nie będzie kolejnego filmu. No i tam już wywęszyli pieniądz i mówią, że no nie wiedzą, że może i będzie, tak? że no nie chcą jeszcze teraz nic mówić. No ale potem uderzono do łana no i właśnie Łan stwierdził, że no on nie ma deala z nim. Tak, że jego oferta gdzieś tam chyba była odrzucona nie wiadomo czy finansowo czy też kreatywnie ale że One prawdopodobnie właśnie już by przy tym nie pracował no to wtedy też umówmy się jak odetną, znaczy no nie wiem, no Chavez może to dalej ciągnąć czy coś, nie? czy HS, którzy pisali tam scenariusz czy coś do poprzednich części, ale jeżeli nie wezmą nikogo z tej oryginalnej ekipy no to mnie to też przestanie kręcić nie? dopóki przy tym robi ktoś, kto robił te poprzednie części, czy w ogóle cały Conjuring Verse, to ja to będę śledził a jeżeli się okaże, że Wagner to po prostu wrzucił no. do zupełnie inną osobę, czy ten serial sprawdzę, no bo ten serial będzie czymś innym, jakby nie patrzeć. nie, Więc to, że tam ta łonto będzie robiła czy coś, to dla mnie nie jest problem. Ale przyreszcie mam nadzieję, że jednak, jeżeli będą jakieś filmy dalej, to że ktoś będzie nad tym czuwał, kto grzebał paluchami właśnie w poprzednich filmach. A wiesz W sumie film, jakby tak pomyśleć, to faktycznie daje pewne możliwości, no bo z jednej strony mamy wprowadzonego młody, młodziutkiego tutaj przecież, Tonego Spere, więc można na nim jakoś budować, no i mamy tych młodziutkich Warrenów, mhm. więc to też tak naprawdę jest pewien pomysł na wyprowadzenie Wilsona i Farmigi z kinowego uniwersum i tak naprawdę no ja totalnie bym widział ty, ty tak trochę pół żartem i, i z lekkim przerażeniem w głosie o tym mówiłeś, ale w sumie to jest pewien pomysł na przykład też na serial, nie? żeby się cofnąć w przeszłość i żeby w serialu to już nie był Wilson i Farmiga, tylko właśnie ci młodzi aktorzy, którzy ich wykreowali na ekranie tutaj w czwórce. Nie? Mm -hmm. I nawet moglibyśmy się skupić na tym okresie, kiedy tam nie wiem, oni malowali obrazy tak i chodzili od domu do domu. I po prostu słuchali opowieści a, no, wiesz, i wtedy to w ogóle nawet mogłem sobie, wiesz, nie sprawy z jakiś akt, tylko po prostu no, zrobić z nich no, de facto postaci, które już zrobiono sąsiedztwa. czyli tak, demonologów z sąsiedztwa, dokładnie, no bo przecież oni tak no, umówmy się tutaj to już są superbohaterami a nie właśnie postaciami z krwi i kości nie? Mm -hmm. i tak jeszcze na koniec już mogłem od tego zacząć powiem ci, że ja trochę nie czaję tego tytułu, nie? W sensie, czemu to jest w ogóle The Last Ride, y, Ostatnie Namaszczenie i tak dalej. W kontekście... Czego w ogóle, nie? To jest tak od czapy. W sensie, czy to miało po prostu nastawiać ludzi, że Warren zginie, że Ed zginie i dlatego Ostatnie Namaszczenie, czy... Mm, nie wiem. No, jest, no, moc... Nie, no, ja, ja, tak jak się powiedziałem wcześniej, ja w ogóle... Nie, nie trochę nie czaję tego budowania bo tutaj parę razy przecież mamy takie budowanie że to się zakończy śmiercią naszych postaci, a Eda to już na 100% I ja mimo wszystko tego nie czułem, ale to może przemawia przeze mnie znajomość historii po prostu ale no, nie zastanawiałem się nad tym, ale no zgadzam się to nie ma specjalnie wiele sensu Mm -hmm. Ale wiesz, no to budowanie, że oni umrą, to było w sumie nawet i w jedynce jakoś tam, nie? W dwójce też, a w trójce to już w ogóle, nie? Przecież mieliśmy ten wstęp z w wilnie, Że to ich zmieniło na zawsze tak, tak, i tak, tak dalej, tak, to, tak. więc... Mhm właśnie Amityville mogliby zrobić, mają teraz zrobić film nowy może, ale nie, to ktoś prawa ma w takim razie, skoro Nie, film nie, nowy, nie, nie ktoś, ktoś, tam, ktoś tam ma prawa, tak, i to jakieś znane nazwisko w ogóle jest połączone z tym nowym Amityville, e, mignęło mi, ale to teraz nie, nie pomnę, kto, kto, kto tam w tym macza palce. Mm -hmm. No dobrze. To myślę, że wyczerpaliśmy y, temat. Jak słyszycie, to nasze zmęczenie po aktach grozy już minęło, nie? Wtedy po tym y, cało wakacyjnym, całoletnim researchu, to my po prostu tym tematem no byliśmy przesyceni, już nam wychodził wszystkimi otworami ciała, już mieliśmy go po w nosie, a teraz to, znaczy cieszę się, że sprawę smagłów już zrobiliśmy i to nie jest tak, że korci mnie, żeby jakoś, nie wiem, grzebać jeszcze głębiej czy coś, ale, ale przyjemnie było wrócić do tego świata i już tak trochę bardziej na luzie właśnie i jeszcze z tą myślą, że to ostatni raz nie więc tak symbolicznie jeszcze się w to zagłębić. Ja się bardzo cieszę i dlatego kończę ten podcast z uśmiechem na ustach. Dziękuję Ci Jerry za rozmowę. Dzięki bardzo. Słuchaczom, słuchaczkom dziękuję za to, że byliście z nami. Ponownie zachęcamy do grozy. Jeżeli jeszcze ich nie słuchaliście, są dostępne w aplikacji Audioteki. A na dziś z naszej strony to już wszystko. Tradycyjnie już będziemy Wam życzyć. Klimatycznego weekendu